Siema słuchacze, tu Wojciech Skoczek. Witam Was w pierwszym odcinku Powiewu Świeżości, audycji, w której postaram się przybliżyć Wam najważniejsze premiery nadchodzącego tygodnia. Będzie o książkach, filmach, muzyce. Znajdzie się też kilka gier, a nawet nowinek z dziedziny elektroniki. Zaczynajmy!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 Wydawnictwo Pruszyński i Eska wypuściło dzisiaj na rynek książkę Jill Salvis pod tytułem Szczęśliwa Przystań. Jak się zapewne domyślacie po tytule, nie jest to literatura wielce ambitna, aczkolwiek wsem raz dla kogoś, kto ma ochotę poczytać, nie przemęczając przy tym szarych komórek. Główną bohaterką jest kobieta o imieniu Tara, która ucieka od dawnego życia do swych sióstr, aby pomóc im przy renowacji hotelu i zapomnieć o bohom mężu. Sprawy jednak komplikują się, gdy wpada w oko pewnemu żeglarzowi, podczas gdy były mąż przyjeżdża próbować zdobyć ją na nowo. Jutro zaś ukażą się kolejne dwie interesujące książki. Jedną z nich jest biografia Amy Winehouse, pisana przez jej ojca, Micha, o tytule Amy, moja córka. Przybliżyć ma nam ona obraz znanej piosenkarki, kiedy była dzieckiem. Jej młodzieńcze marzenia o sławie, muzyczne zapędy i sukcesy. Drugi wspominany przeze mnie tytuł to zbiorek opowiadań Wojciecha Albińskiego, Kalahari. Bohaterem tytułowego opowiadania jest mężczyzna przemierzający południowoafrykański burz w poszukiwaniu swego syna, którego dopadła malaria. Autor w swoich opowiadaniach przedstawia dwie Afryki. Dziką, jeszcze nieokiełznaną przez człowieka oraz tę, która zdaje się być nieudaną kopią Stanów Zjednoczonych, gdzie drapacze chmur wyrastają tuż obok slamców, pozostałości po czasach apartheidu. Kolejna książka napisana przez Polaka, a dokładniej przez Polkę, ukaże się w czwartek a będzie to Chorwacka Przystań Anny Karpińskiej. Bohaterka, którą autorka obdarzyła własnym imieniem, wysłana zostanie do Chorwacji jako korespondentka wojenna ogólnopolskiej gazety. Jak to zwykle bywa w powieściach romantycznych, zakocha się w miejscowym korespondencie, blażu i stanie przed trudnym wyborem pomiędzy mężem i spokojnym życiem w Polsce, a oddaniem się zrodzonemu w szaleństwie uczuciu do Chorwata. Jak z nią będzie? Przeczytajcie, a dowiecie się. Tyle jeżeli chodzi o literaturę. Jeżeli chodzi o filmy, to najbliższy tydzień zamknie się właściwie w jednym dniu. 20, czyli w piątek, odbędą się premiery dwóch całkiem interesujących filmów. Pierwszy z nich to Prometeusz, reklamowane licznymi trailerami dzieło Ridleya Scotta, utrzymane w konwencji science fiction, które ma ponoć nawiązywać w niektórych wątkach do słynnej serii o obcym. Grają tam m.in. Nomi Rapace, którą pamiętać możemy z roli Madame Simsy z ostatniej części Sherlocka Holmesa, Michael Fassbender czyli Quintus Dias z Centuriona, czy Charlie Steron, której chyba przedstawiać wam nie muszę. Drugim filmem jest Rzecz o mych smutnych dziwkach, którego reżyserem jest Duńczyk, Henning Carlsen. Tytuł ten to ekranizacja ostatniej powieści Gabriela García Marqueza, który znany jest między innymi z Miłości w Czasach Zarazy. Opowiada o emerytowanym dziennikarzu, który w końcu zdobywa się na odwagę i dąży do realizacji swojego odwiecznego, erotycznego pragnienia – współżycia z dziewicą. Czyżby w efekcie miał spotkać swoją pierwszą prawdziwą miłość? Tego część z Was dowie się dopiero w piątek. chodzi o gry, to jutro posiadacze Xboxa 360 oraz fani tonego Hawka będą w siódmym niebie, bowiem do dystrybucji elektronicznej dopuszczana zostanie gra Tony Hawk's Pro Skater HD, w której nie tylko grafika, ale i animacje zostały znacznie poprawione. Będziecie mogli spróbować nowych trików w lokacjach znanych z pierwszej części gry. Ponadto 20 lipca na Peceta zostanie wypuszczona dosyć niecodzienna, ambitna gra przygodowa pod tytułem Generation Zero. Akcja będzie miała miejsce w powojennym Berlinie, tuż po kapitulacji III Rzeszy. A głównym bohaterem będzie Emil, który w 1945 roku wraca do zniszczonego Berlina, próbując znaleźć swojego ojca. Żeby zagwarantować przeżycie sobie i młodszej siostrze, zakłada gang złożony z podobnej sobie młodzieży bez perspektyw. Mechanika gry ma być typowa dla przygodówek, jednakże z jedną różnicą, a mianowicie ma być tam wprowadzony system reputacji, który znacząco będzie wpływał na rozgrywkę poprzez zmianę stosunku niezależnych postaci do naszego bohatera. Ponadto dodatkową atrakcją może być nieliniowość fabuły oraz mnogość rozwiązań zagadek postawionych przed graczem. Zapowiada się całkiem ciekawa gra. tygodniu nie zabraknie też premier na rynku muzycznym. Dnia dzisiejszego wychodzi płyta Pnau i Eltona Johna pod tytułem Good Morning to the Night. Może to być ciekawe połączenie muzyki elektronicznej australijskiego duetu z rokiem reprezentowanym przez Brytyjczyka. Ponadto, gratka dla fanów metalu, zespoły Helly yeah, Black Majesty, A Forest of Stars i Zonaria wypuszczają nowe albumy w tym tygodniu, zatem będzie czego posłuchać. Jeżeli zaś chodzi o polską muzykę, 20 wydane zostanie DVD z koncertem Leszka Możdżera i Tymona Tymańskiego z przystanku Woodstock 2010 pod tytułem Polish Brass Ensemble, Chopin, Etude. To tyle, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek po świeżości. Dla tych, którzy nie zdążyli, powtórki będą emitowane w czwartki o godzinie 15. Do usłyszenia! Whack full the daddy, oh Whack full the daddy, oh There's a whiskey in the jar Mushering dum-a-doo a, -dum -a -dum. Whack full the daddy, oh Whack full the daddy, oh There's a whiskey in the jar